129. Audycji podcastu Radio 9 Lubin. Witam serdecznie przed mikrofonem Darek. Dzisiaj garść informacji dla wszystkich, którzy chcą studiować w USA. Łukasz Witkowski, w swojej rozmowie z gościem, przedstawi właśnie te wszystkie informacje, które są niezbędne i dotyczą właśnie wiz studenckich w Stanach Zjednoczonych. W dzisiejszym podcaście nie zabraknie wizyty w klubie Piór. A na sam początek krótkie wiadomości. Zapraszam do słuchania. W weekend 26 i 27 czerwca odbędzie się Wielkie Świętowanie Dni Lubina. W tym roku impreza rozpocznie się w sobotę o 16.30. Wystąpią m.in. Fix Up, Evolution, Road Trips Over, Zakopower i Blue Cafe. Natomiast niedzielne świętowanie rozpocznie się o godzinie 16, a wieczór niedzielny umierą Tabasco Band, Marek Buklarewicz Top One oraz Gwiazda Wieczoru Doda wraz z zespołem. Impreza zakończy się w niedzielę 27 czerwca o 23:00. Widowiskiem laserowym. W Kunicach odbyły się zawody kulturystyczne, w których pierwsze miejsce zajął... Piotr Tajs. Piotrze, zdobyłeś pierwsze miejsce, powiedz dokładnie, w kulturystyce na ogólnopolskich zawodach kulturystycznych Herkules, które odbyły się w Kunicach. Wystartowałem w kategorii do 80 kg i zdobyłem złoty medal. Także gratulacje od ekipy podcastu Radio 9 Lubin i od naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo No i będę starał się jednak podtrzymywać te swoje pasma sukcesów i co jakiś czas gdzieś się pokazywać na, jakich, na scenach. Pozostając w sportowym temacie 64 mecze można obserwować na Wielkim Telebimie ustawionym w atrium Galerii Kupru Marena. Ustawiono tam także specjalne trybuny, z których można obserwować zmagania piłkarzy z wielu krajów świata. Impreza potrwa do finału, czyli do 11 lipca. Szczegóły znajdziecie na tablicach ustawionych przy wejściach do Galerii Kupru Marena. W tych wiadomościach podcastu Radio 9 lubin to wszystko. Dzisiaj odwiedzimy także Klub Piór w naszym podcaście, ale dowiecie się również mnóstwa informacji na temat wiz studenckich w USA w korespondencji Łukasza Witkowskiego, prosto z polskiego Detroit. Zapraszam do słuchania.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 miasto świata Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com Jest z nami ze mną dzisiaj Gracjan. Cześć Gracjan. Cześć, witam wszystkich. E, Gracjan już parę dobrych lat mieszka w Detroit. E, tak, już ponad 10. Po 10 już przestałem liczyć w sumie. Wow. E, no i tak właśnie ostatnio rozmawialiśmy o tym, że... E, Byłem w Chicago, rozmawiałem z moim kolegą z Piciem a propos szkół w Chicago, a propos wiz w Chicago. Później ktoś jeszcze mi dosłał mailem pytania dotyczące wiz właśnie studenckich, w ogóle wiz w Stanach dla Polaków. No i później ty mi też przysłałeś swój, swój punkt widzenia, maila właśnie z twoimi opiniami na ten temat. No i może byśmy chwilkę porozmawiali o tym, jak to wszystko wygląda. Ja kiedyś byłem przekonany, że po prostu Przyjeżdżający student z Polski na, hmm, bez wizy, na wizie turystycznej może sobie przedłużyć tę wizę i później może e, w jakiś tam sposób pójść do szkoły i dostać studencką wizę, pracować i dostać social security. No i chyba, no nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że, że no, czy zgodzisz się z moim punktem widzenia, że to tak mniej więcej wygląda, czy. Oczywiście, dużo osób tak robi, z tym, że to wszystko nie jest takie piękne. Jest trochę bardziej skomplikowana sprawa. Aha. Może zacznę od tego, że nie jestem to ekspertem w tej dziedzinie, ale wszystko, co wiem, to na podstawie swoich doświadczeń i moich znajomych. Tak więc turysta przyjeżdżający tutaj oczywiście może zaaplikować w studencką, ale potrzebuje sponsora, który musi się wykazać odpowiednimi środkami na koncie, że jest w stanie utrzymać studenta przez 4 lata, bo taka jest bodajże długość ukończenia koledżu. No i musi podpisać pan aplikację, panie papiery. Tak Tam. więc bez takiego człowieka bardzo ciężko byłoby ubiegać się o wizę. Tak, tak. Jak się pamiętam nawet ten dokument, to się chyba nazywa Affidavit of Support, coś takiego. Tak. Um, David. Affidavit. Affidavit. Mhm. Wiesz, fonetycznie wymawiał. <śmiech> <śmiech> I, I tak jak, tak, tak, tak jak mówisz, no, tam jest nawet chyba takie stwierdzenie, że jeśli się tobie coś stanie, takiemu aplikantowi, mm. totalny sponsor później nawet odpowiedzialny jest za twoje leczenie, za twoje wydatki medyczne, coś, coś w tym stylu. Dokładnie. I to przy okazji powiem, że aplikując powizę studencką potrzebne jest także ubezpieczenie zdrowotne studenta. Takie ubezpieczenie można w Polsce sobie wyrobić. Pamiętam, że w PZU można było coś takiego zrobić. Albo w innych ubezpieczeniach. Tutaj szkoły też oferują ubezpieczenie, ale to się wszystko z dodatkowym kosztem po prostu się łączy. No tak, no bo tutaj ubezpieczenie tylko było troszkę droższe są niż, niż w Polsce. Tu tak, nawet dla studentów, no mimo wszystko. No ale rozumiem, no to w takim razie wykupując na przykład ubezpieczenie w PZU, to ono jest honorowane tutaj Ono przez... jest honorowane, że to jest ubezpieczenie na kraje... Inne Polsce, niż Polska, Dokładnie. Rozumiem, rozumiem. No dobrze, a teraz jeszcze jedno, jedna rzecz, Którą, którą chciałbym Cię spytać, jak wygląda sytuacja e, tutaj ze zmianą e, wizy studenckiej, bo bardzo mm. dużo ludzi z Polski przyjeżdża na program ten, work and travel, czyli wykupują sobie mm, bilet lotniczy przez mm. tą firmę, która się tym wszystkim zajmuje. Ta firma zapewnia im jakąś tam słabo płatną zazwyczaj pracę tutaj w Stanach, zapewnia im E, chyba hmm. nawet dostają Social Security takie, takie czasowe, e, z tego co się Dostają, tu. ale z napisem, że nie jest ważne do pracy. Okay. Bez odpowiedniego, bez osobnego pozwolenia. No i takie pozwolenie też dostajesz się na dostaję, czas, tak? tutaj kiedy jesteś. No, ale jak wygląda sytuacja? Na przykład przyjeżdża Jaś Kowalski z Polski. Tak mu się podoba tutaj w Ameryce, że no jednak wychodzi do wniosku, ok, byłem tutaj na walk and travel albo poznałem jakąś fajną mhm. dziewczynę, chcę tutaj zostać. Jak wygląda sytuacja takiego człowieka, który chce zmienić swój status, chce po prostu tutaj dostać no, nie wiem, wizę pracowniczą, wizę kolejną studencką czy, czy w ogóle zalegalizować tutaj swój pobyt, pobyt w jakiś tam sposób? No właśnie, najprościej byłoby chyba z wizą studencką, tak więc pierwsze co trzeba zrobić znaleźć szkołę, która akceptuje studentów międzynarodowych. Taka szkoła wystawi dokument, który nazywa się I-20 musi go podpisać i z takim dokumentem dopiero można się ubiegać o, o wizę F1, składać podanie. No i oczywiście jak wspomniałem wcześniej trzeba znaleźć tego sponsora. Czy to jest podmiot gospodarczy, czy indywidualny, osoba czy osoba prywatna taki ktoś musi być, żeby podpisać papiery. Z tego, co pamiętam, rok studiowania razem z zamieszkaniem, z wyżywieniem około 12 tysięcy dolarów wychodziło. Nie są to koszty rzeczywiste, ale jest to, co imigracja sugeruje, że taki powinien być koszt. Czyli pomnożono to przez 4 lata, to 48 tysięcy wychodziło. No i to było parę lat temu, tak więc przypuszczam, że już jest ponad 50 tysięcy. Mhm. Ktoś taki po prostu musi wykazać na wyciągu z banku, że posiada, posiada taką kwotę. Taki środek. Właśnie. Hey, Gracian, e, chciałem Cię spytać o, to no bo już zaczęliśmy mówić o szkołach, e, prywatne szkoły, państwowe szkoły, czy bardzo tutaj e, kwoty, które trzeba płacić rocznie, się różnią? Mówię, no nie mówię o najdroższych uniwersytetach, to no wiadomo, że że to jest poza zasięgiem przeciętnego Polakę czy przeciętnego tutaj człowieka, który chce studiować, ale jak to się różni na przykład no tutaj w Detroit? Ceny, ceny no właśnie. semestru. Prywatne kaledzy zazwyczaj są droższe. No i teraz ceny to nie chcę rzucać, bo każdy kaledż wiadomo, ma swoje ceny, podaje ale są tak zwane Community College, które są dla społeczeństwa i one są takie o niższej reputacji zazwyczaj, ale ceny są o wiele niższe, tak jest bardziej przystępne są szczególnie dla studentów z zagranicy. I tutaj jeszcze muszę napomnieć, że studenci z zagranicy zazwyczaj ta cena dla nich jest dwa razy wyższa. Mniej Więc jeżeli ktoś jest rezydentem, rezydentem Michigan, Płaci najmniejszą cenę, potem jeżeli jest ktoś spoza stanu, płaci troszeczkę więcej, a jak spoza kraju, to już w ogóle najmniej. To bardzo niesprawiedliwe. No jest to trochę niesprawiedliwe, no ale nie wiem, nie umiem uzasadnić. Ale ja słyszałem, że, że, że przepraszam, że ci przerywam, ale ja słyszałem, że też często się zdarza coś takiego, że nawet ludzie, którzy przyjeżdżają z zagranicy, udają. Czy podają się za rezydentów stanu Michigan czy rezydentów, rezydentów danego okręgu i płacą y, te stawki najniższe. Czy, czy, czy szkoły to nie sprawdzają, jak to w przyszłości no taki przykład? Jak? Jest to możliwe. Z tym, że jeżeli ktoś potrzebuje szkoły, żeby wystawiło im ten dokument i 20 to i -20, to oczywiście już podaje swój status, że nie jest stąd, że nie jest tego kraju. No tak. To jakby się eliminuje od razu. Masz rację. Albo to, albo to. Nie bardzo. Chyba, że ktoś ma znajomości w szkole czy coś, no to inna sprawa. No właśnie. Ale wszystko robiąc legalnie, normalnie, to niestety ta wyższa stawka obowiązuje. No rzeczywiście. No i problem, bo, bo z pracą... A jak, a jak w ogóle z pracą? No bo ja rozumiem, że, że załóżmy, no udowodniłeś, że masz te pieniądze, że znalazłeś tego sponsora, no przyjęli cię już do programu, już zaakceptowali, już jesteś studentem, no ale musisz przecież pracować, znaleźć jakąś pracę. Zgadza. Jak, jak, jak to wygląda? Praca jest możliwa w zakresie kampusu, ile dobrze pamiętam. Można pracować od 20, czy do 30, czy do 35 godzin tygodniowo na kampusie. I to jest całkowicie legalna praca. To ludzie, nie wiem, czy tam liście grabią, czy w kuchni pomagają. Tam w tym kależu w którym ja byłem, to akurat najwięcej ludzi do kuchni szło. Czy to zmywać gary, czy podawać tam dla innych studentów poprawy a poza tym każdy student może wziąć w przeciągu roku albo po ukończeniu studiów tak zwane optional, optional practical training czyli taka, że tak powiem praca no nie wiem, mi to zabrakło, dokształcająca Rozumiem. i to można zrobić w czasie studiów, ten rok popracować wtedy do imigracji trzeba złożyć podanie, oni przyślą taką karteczkę i razem z tą karteczką, jeżeli ma się to social security to wtedy legalnie można podjąć pracę. No niestety jest to tylko na rok. No rozumiem, ja rozumiem. No ale jakie są jeszcze, no dobrze, już tutaj ze szkołą, ja myślę, że, że, że, że mniej więcej powiedzieliśmy, jak to wszystko wygląda. E, ale załóżmy, no jest ktoś starszy, nie chce tutaj się uczyć, chce tutaj przyjechać i załóżmy jest wykwalifikowanym mm. pracownikiem, czy w sektorze IT, czy, czy no cokolwiek. Mm. Jest na przykład wspaniałym kucharzem i chcę tutaj w Stanach zostać. Jak tutaj wyglądają sytuacje właśnie z wizami dla takich wykwalifikowanych pracowników? Czy pracodawca aplikuje o, o taką wizę? Czy, czy, czy pracownik jak to wygląda? Orientujesz się mniej więcej? No właśnie. Problem z tym polega na tym, że nie można podjąć pracy, nie mając pozwolenia. Czyli, jeżeli znajdzie się najpierw tego pracodawcy, to trzeba. Nie można nawet się udowodnić, że jest się dobrym pracownikiem, bo nie ma za bardzo jak, bo nie możesz podjąć pracy. No tak. Dopiero jak pracodawca wystąpi z tym wnioskiem, wniosek zostanie zaaprobowany i przyślą w zgodę zmienią status wizy, wtedy dopiero możesz zacząć pracę. No ale to ciężko znaleźć tego pracownika, który rok wcześniej ci zagwarantuje to wszystko. No tak. Ale jest to oczywiście jak najbardziej możliwe. Są specjalne wizy. to jest... Typ wizy typu H, o ile mi się wydaje dla wykształconych w specjalnych dziedzinach, szczególnie jeżeli chodzi o sport, to jest to jak najbardziej możliwe. No ale dobrze. Ty, tak jak powiedziałeś, już kilka dobrych lat jesteś tutaj. Tak. E... Takie dobre X czasu. Dobre X, ponad 10. E... <laughs> Powiedz mi, jak wyglądał Twój przyjazd tutaj do Stanów, no, jeśli w ogóle chcesz na ten temat mówić. Nie, no, oczywiście. E... Jak to wyglądało, czy jaką szkołę w Polsce skończyłeś, mm. kiedy doszedłeś do wniosku, że może warto spróbować w Ameryce, mm -hmm. czy jak w ogóle to wszystko wyglądało? No i jak ta Twoja droga e... wyglądała? Ja będąc w Polsce zawsze chciałem wyjechać na studia do Niemiec albo gdzieś do Europy Zachodniej. No jakoś to mi się tam nie za bardzo udawało. Nie mogłem znaleźć szkoły, czy tam jakiegoś egzaminu nie udało mi się zdać. No i nadeszła pora, żeby zastudiować w Polsce. Tak więc podjąłem pierwszy rok studiów w szkole. No, to się nazywa Szkoła Koźluka w Warszawie. Była taka pierwsza prywatna szkoła biznesu. Chyba na Może jest, ci się jest, otarło. Jest, jest, tak, tak, tak. Tak więc skończyłem tam rok w tej szkole, no i w międzyczasie mój ojciec znalazł szkołę właśnie tutaj w Stanach. Miał jakąś tam znajomą, która tam swojego syna posłała, no i dała numer dała ta dała numer telefonu dla mojego taty, mój tata pomógł mi skontaktować się z tą szkołą, oni przysłali papiery, między innymi to ten papier i20, o którym wcześniej wspominałem. W tym wypadku mój tata był sponsorem, oczywiście. Tam nazbieraliśmy jakoś na koncie wystarczającą sumę pieniędzy, pokazaliśmy wyciąg i wszystko. Tak więc z wizą na początku było trochę problemów. Pierwszą odmowę dostałem, potem jeszcze coś tam trzeba było do, uzupełnić, dokumentację, no ale w końcu wizę dostałem, się udało i wylądowałem tutaj w Stanach, w Czyli to było, przepraszam, czyli to, była, nie, to nie była wiza turystyczna, tylko to była. To wiza, była już wiza studencka od samego początku w Polsce. I jesteś już w Michigan, przyleciałeś do Detroit. No tak, na tej wizie studenckiej. Hmm. Tak, no podjąłem studia, 4 lata studiów, bo w Polsce jeszcze, no, chyba nawet 3 lata, studiów, 3 lata studiów, bo z Polski uznali mi wszystkie kredyty, wszystkie przedmioty, które zaliczyłem, zostały tutaj uznane, tak więc, bodajże że 3 lata mi tutaj zajęło i skończyłem studia. Potem zacząłem studia magisterskie i to trwały dwa lata. Tak więc to też było na wizie studenckiej. A potem znalazłem pracodawcę, który właśnie wystąpił w moim imieniu do imigracji o przyznanie mi wizy pracowniczej. Rozumiem, rozumiem. I w międzyczasie po skończeniu wizy studenckiej Ubiegałem się także o pozwolenie na pracę. to roczne pozwolenie, o którym mówiłem, żeby zrealizować to swoje doświadczenie, które, albo nabyć w sumie doświadczenia ze szkoły, żeby tą spraktykować, tą swoją wiedzę. Takie, doś, takie pozwolenie dostałem. Na podstawie tego pozwolenia znalazłem pracę w tej firmie, która wystąpiła właśnie po ten po zmianę tej wizy. No rozumiem, rozumiem, Czyli po prostu byłam moim sponsorem. No tak. Ale tak wiesz, jeszcze wrócę do tego, bo, bo, bo mówiłeś o właśnie tych kredytach, mówiłeś o tym, że skończyłeś studia, a później poszedłeś mm. na drugie studia już magisterskie. No nie wiem, czy wszyscy w Polsce wiedzą, jak tutaj jest system no właśnie. E, ten działa. Może, może, może byś to wyjaśnił? Tak. Generalnie cztery po, po high schoolu, czyli po liceum, liceum. idzie się na 4 lata studiów do college'u i po tym koledżu dostaje się mm, tytuł bachelor, czyli na no, nie wiem, takie bakałaża jak to w Polsce wiesz, bakała... czyli Licencjata teraz licencja, jest, licencja tak, teraz tak. na dzień dzisiejszy. Po licencjacie można podjąć następne studia i to też albo college, albo uniwersytet i to już zazwyczaj są dwuletnie studia. Z tym, że tutaj w Stanach ludzie oczywiście pracują i często rozkładają sobie to, czy na 3 lata, czy na 4, czy nawet więcej. Mhm. Można powolutku sobie robić, albo i w drugą stronę, jeżeli komuś bardzo zależy na uzyskanie dyplomu wcześniej i nie pracują tak dużo, nie mają jakichś osobistych zajęć, mogą się poświęcić można w szkole. Przyspieszyć, można tak? przyspieszyć. i można to zrobić w sumie w rok, bez o problemu. Roku. No i wtedy dostaje się tytuł magistra. Czyli to master degree. Czyli master degree, dokładnie. Okay. No ale dobrze, jeszcze jedno, jedno, jeszcze jedno takie pytanie przed przerwą. E, a propos kredytów. No mm -hmm. my tutaj posługujemy się wszyscy Mówimy kredyty, każdy wie o co chodzi. A co to jest? Pewnie. Tak, no ale to wiesz, też może w Polsce ludzie nie za bardzo wiedzą. Może. Tak, no więc właśnie. Żeby zdobyć tytuł, trzeba uzyskać wystarczającą liczbę tych kredytów. I tak na tego licencjata, o ile dobrze pamiętam, trzeba mieć 120 kredytów. Teraz biorąc jeden przedmiot, dostajemy od jednego do sześciu kredytów. Przeważnie przedmioty są po 3 kredyty na jeden semestr. Rozumiem. Czyli jeżeli biorę historię w tym semestrze, sobie dostaję 3 kredyty. Skończę ją, czyli na jeden semestr mogę wziąć 4 przedmioty, po 3 kredyty, czyli w jednym semestrze 12 kredytów. To jest taki normalny tok studiowania. Czyli, ale to nie ma takiego czegoś, że tylko 4 przedmioty, nie, możesz nie. wziąć 6, tak jak mówiłeś? Można i wziąć pełni i 10, jeżeli jest zawsze taki tam advisor, czyli doradca, który popisuje twoje papiery, który ci doradza, jakie przedmioty wziąć, jakie trudniejsze, jakie łatwiejsze są, które za ile kredytów, i po rozmowie z tym doradcą właśnie najlepiej można sobie ustalić plan pracy. No i chyba dobrze jest teraz w tym momencie powiedzieć o tym, że ten doradca jest z ramienia uniwersytetu czy kolegium. Tak to jest. nie jest student, który Cię Dokładnie spotyka gdzieś tak. tam przed, przed gmachem uniwersytetu Dokładnie i gdzieś tak. tam na ławeczce Ci tłumaczy, weź to, weź tam. Tylko to jest człowiek, który się tym zajmuje, o a to to za żeby... Zazwyczaj to jest jeden z profesorów, który Ciebie uczy i jest, że tak powiem, odpowiedzialny za Twoją karierę. Czyli po prostu ten uniwersytet na wszystkie możliwe sposoby względu na to, czy prywatny, czy państwowy pomaga Ci osiągnąć Twoje, twoje cele. Tak jest, to się zgadza. Woli może już będziemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za to, co, co, co powiedziałeś, za to, że znalazłeś chwilkę, żeby się Nie ze mną być. spotkać, się, ze słuchaczami też. <śmiech>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 Piotra już znamy, witam serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. I jak pewnie wszyscy się domyślacie, jesteśmy w klubie Pure Health and Fitness na trzecim poziomie Kupru Maryny. Mówiliśmy z Piotrem o różnych zajęciach grupowych. Dzisiaj powiemy o wprowadzeniu kardio. Piotrze, co to jest prowadzenie kardio i na czym polega? Prowadzenie grupowe cardio jest to forma aktywności prowadzona tutaj w naszym klubie, polegająca na wykonaniu treningu interwałowego, 20-minutowego, niedługiego treningu, tak jak z tego wynika, ale bardzo intensywnego. Jest to trening dla wszystkich osób, które na przykład przychodzą do klubu i na przykład nie korzystają z porad trenerów personalnych, a chciałyby ewentualnie już coś zacząć zrobić ze swoim ciałem, nie wiedząc dokładnie co i jak, więc są takie dwie godziny w naszym klubie, godzina 18 i 20, oprócz weekendu. Weekendu, gdzie prowadzimy właśnie takie wprowadzenie grupowe, Instrujemy całą grupę, jak to powinno się odbywać, w jakim zakresie częstotliwości powinny te osoby ćwiczyć, no i oczywiście one to już ćwiczą na bieżąco. Na jakim sprzęcie ćwiczymy wprowadzenie kardio? Wprowadzenie kardio robimy na bieżniach, ale nie ma żadnych problemów, jeżeli jakaś osoba nie lubi biegać i chciałaby sobie zrobić na innym sprzęcie. Sprzęt mamy zestawiony dość blisko siebie, więc My mówimy przez mikrofon, słychać nas, nas w każdym y, zaułku y, sali, więc osoby mogą naprawdę siedzieć na dowolnym sprzęcie i pod kątem tego sprzętu dobierać sobie odpowiednią intensywność, którą my po prostu w jakimś sensie narzucamy, instruujemy. Czyli możemy korzystać zarówno z bieżni, z Orbitraku, jak i z rowerków cardio, prawda? Tak, jak najbardziej, nie? ale aczkolwiek my raczej chcielibyśmy, aby to odbywało się na bieżni. Jest taka fajna przekładnia, fajne parametry jesteśmy w stanie ustalać, i generalnie raczej ustalamy parametry podbieżnie, ponieważ widzimy, że 90% osób jednak korzysta z bieżni. Ale jeżeli ktoś chce z innego sprzętu, tak jak mówię, nie ma problemu, wówczas my podejdziemy i powiemy, jakie on powinien sobie parametry ustawiać minutowe. Jeżeli chcemy jeszcze poćwiczyć oprócz yy, biegania, to zalecasz wprowadzenie cardio przed wizytą na przykład na siłowni, czy też po niej? Yy, na pewno nie przed wizytą na siłowni, jak już to po wizycie na siłowni. Chociaż tak naprawdę to nie polecam w ogóle tego typu treningów w dzień z treningiem siłowym, ponieważ jest to trening tlenowo-beztlenowy, czyli coś, co ociera się o trening siłowy, który jest treningiem anaerobowym, beztlenowym, czyli jakby powielenie dal dalszego treningu właśnie tego typu, czyli nałożenie się dwóch rodzajów treningów na siebie, co dość mocno angażuje organizm w wysiłek, więc bardziej bym proponował, aby... Robić taki trening w dni bez treningu. Po treningu siłowym polecam trening aerobowy natomiast. A takie właśnie w dni wolne od treningu, na przykład szereg osób ćwiczy w środy, piątki, nie wie co zrobić we wtorek i czwartek, jaką formę aktywności przybrać, to wówczas właśnie w klubie polecam taki rodzaj intensywności. Ale chyba nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby po zajęciu cardio pójść sobie i później zażyć kąpieli w Waszym basenie. Nie, no nie ma. Jak najbardziej właśnie relaks poprzez kąpiel jest wskazany po każdego rodzaju wysiłku, także jest to relaks i fizyczny i psychiczny, forma aktywności relaksacyjnej jak najbardziej tutaj polecała. Jaki jest przedział wiekowy osób korzystających z zajęć cardio i czy zalecasz coś osobom starszym, osobom młodszym, czy wszyscy możemy ćwiczyć na równi? Przedział wiekowy jest dość spory, ponieważ tak jak klubowicze tutaj w naszym klubie ćwiczą, no podejrzewam, że od wieku, no nie wiem, nawet 17 lat do 70, 65, tak, śmiało mogę powiedzieć, że 70, i w takim przedziale wiekowym te osoby przychodzą do nas na wprowadzenia grupowe i proszę nie martwić się o coś takiego, że na przykład jak możemy wystartować w jednym wprowadzeniu grupowym z osobą, która jest od nas o wiele młodsza, jak to się będzie odbywało, skoro na przykład ktoś ma 65 lat i startuje z osobą, która ma na przykład 18 i jeszcze na dodatek uprawia sport ta osoba. Młodsza. My dobieramy tak parametry i instruujemy każdą z tych osób, że każdy sobie dobiera prędkość według własnego wieku, według własnych możliwości i z tej prędkości startuje, zaczyna trening, zwiększając jego intensywność w miarę jego trwania. Także tutaj jest naprawdę pod tym względem wszystko dobrze dobierane, nikt nikomu nie narzuca naprawdę jakichś wyższych intensywności od tych, których jest w stanie się określić. No i oczywiście ćwicząc w grupie jest nam bardziej z lepiej zmotywować się, widząc, że inni również biegną przynajmniej naszym tempem albo no, wirtualnie w jakiś sposób próbujemy ich wyprzedzić. Zgadza się, to jest też taka mobilizacja, szereg osób właśnie tego potrzebuje, jest w stanie naprawdę bardzo wiele z siebie wydusić, dać siebie, ale właśnie przy treningu jakimś grupowym. No i właśnie dlatego takie treningi prowadzimy między innymi. Dziękuję serdecznie, zapraszamy na trzeci poziom Kopru Wystarczy zapisać się do klubu Piór, żeby przyjść na zajęcia. I tutaj podejść do recepcji, zasięgnąć wszelkich informacji na temat działalności klubu, rodzaju zajęć. Skorzystać oczywiście z tablicy informacyjnej. Czyli nic prostszego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Radio 9. News. Music and Entertainment. Online Funk, rock, pop, electro Dance, R&B The best music Real life radio Listen. Special Edition Radio 9 Lobby podcast. Rock 9, rokowa dziewiątka. Zapraszam Łukasz i Darek. Czwarty sezon rokowej dziewiątki, premiera, nowe odcinki. Najlepsza muzyka już wkrótce. W audycji numer 129 to wszystko, kolejna 130 już w ostatni weekend miesiąca czerwca 27, dokładnie w niedzielę. Zapraszam do słuchania, cześć!